jednym sąsiadem który ma różnego rodzaju kłopoty i zmagania i tak w tej rozmowie mówię do niego że słuchaj jedyne co możesz robić w tej sytuacji to po prostu wołać do Boga, modlić się że Bóg dał Ci łaskę w tej sytuacji a on mówi ja tu już swój limit łaski wyczerpałem ja już tyle łask dostałem, ja już tyle rzeczy dostałem że nie mogę liczyć na to, że teraz kolejne rzeczy dostanę. ja muszę jakoś sam tutaj ja już wyczerpałem limit I wtedy ten wiersz mi się przypomniał właśnie tutaj zapisany w trenach w pierwszu dwudziestym i następnych do niego mówię niewyczerpane są łaski od Pana, jak to śpiewamy od 21 wiersza będę to w całości tutaj, cały ten fragment. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo wielka jest wierność Twoja Pan jest moim działem, mówi dusza moja dlatego w nim mam nadzieję dobry jest Pan dla tego kto mu ufa dla duszy która go szuka i tak sobie myślę rzeczywiście w naszym życiu przychodzą takie okresy przychodzą takie Sytuacje, w, w których nam się wydaje, że już niczego dobrego się nie możemy spodziewać. I Jeremiasz pisząc te słowa, jak wiecie, też nie pisał je w czasach, kiedy wszystko się dobrze układało. Ale treny są, to właściwie cała ta księga, to jest taka księga rozpaczy, to jest księga płaczu, to jest księga żalu nad tym nieszczęściem, które spotkało. Cały naród izraelski, kiedy Bóg po wielu ostrzeżeniach i ich ciągłym trwaniu w uporze posłał ich do niewoli. I dzieci zginęły, i kobiety zginęły, i miasta zostały spalone, i Jeruzalem zostało zniszczone, i świątynia pańska zburzona. Jeremiasz w rozpaczy. Pisze tę pieśń, a jednak w pośród tych narzekań i tych łez i tego biadania w jego sercu wiary jest ta ufność, że Boża łaska się nie wyczerpała. I myślę, że wielu Izraelitów mogło myśleć, że już to co ich spotkało to jest właśnie wyrazem tego, że wyczerpali limit Bożej łaski. Że to, co ich spotyka, te wszystkie właśnie nieszczęścia, ta cała niewola, to jest wyrazem tego, że Boża łaska się wyczerpała. A Jeremiasz wiedział, że mimo tego, że Bóg ich karci, mimo tego, że Bóg ich tak boleśnie doświadcza, to nadal, jeśli będą Go szukać, tak jak tu jest powiedziane, jeśli będą Mu ufać i będą Go szukać, to w Nim znajdą świeżą łaskę i nową łaskę. I myślę, że kiedy w naszym życiu czasami gdzieś zawędrujemy w takie miejsce, czy odstąpimy od Boga i gdzieś zgubimy się w tym naszym takim jakimś właśnie odstępstwie i, i, i, i mamy takie wrażenie, no, że ja przecież jakże ja mogłem się w coś takiego wpakować, jakże ja mogłem takie błędy zrobić, jakże ja mogłem to czy tamto zrobić i że teraz to, to dla mnie nie ma łaski że ja tak tyle wiedziałem tak, tak byłem świadomy i że tutaj przecież no, nie powinienem się w tym miejscu znaleźć i rzeczywiście nie powinienem ale Słowo Boże mówi, że nawet wtedy kiedy tak nisko upadniemy nawet wtedy, kiedy tak daleko odejdziemy nawet wtedy, kiedy tak bardzo zawiedziemy jeśli skruszonym, złamanym sercem będziemy go szukać to możemy doświadczyć świeżej i nowej łaski tak jak doświadczyli ci niewolnicy z Izraela ci którzy ukorzyli się pod tą mocną ręką Bożą karcenia Bożego widzimy, że nawet w Babilonie tam na obczyźnie doświadczyli Bożego błogosławieństwa i tam Bóg ich odnowił i tam Bóg ich uzdrowił ich rany uleczył i tam odstępstwa ich uleczył i sprawił, że niektórzy z nich powrócili już z nowymi sercami, mięsistymi, niekamiennymi a więc nawet w tym Bożym karceniu, nawet w tym Bożym doświadczeniu jest dla nas świeża i nowa łaska. I dzisiaj jest kolejny ranek, jak tutaj czytamy, którym ta łaska na nowo się objawia. I my możemy przyjść tutaj i możemy mieć takie nastawienie, no, że jest niedziela, że jest nabożeństwo, że dobrze jest, że mamy się gdzie spotkać, pośpiewamy pomodlimy się i pójdziemy do domu albo możemy mieć takie nastawienie, że chcemy dzisiaj coś nowego wziąć od Boga chcemy w świeży sposób się go dotknąć, chcemy skorzystać ze świeżych łask z nowych łask, może rzeczy, których do tej pory nigdy nie doświadczyliśmy jeszcze jeśli czujemy się jakoś przygnębieni, czy właśnie jest coś w naszych sercach, co nam mówi, że już wyczerpany nasz limit i że dla mnie to jedynie właśnie to takie miejsce z tyłu, gdzie jak ten celnik mogę bić się tylko w piersi i, tacy, i że właściwie tak daleko od Boga, to wiedzmy, że właśnie takie miejsce to jest miejsce, gdzie Bóg jest blisko. Jeśli jesteśmy nisko, jeśli jesteśmy złamanym sercem, jeśli Jego faktycznie w wierze szukamy, to możemy doświadczyć Jego szczególnej łaski w nasze życiu. Zachęcam, abyśmy i dzisiaj otworzyli nasze serca i oczekiwali na objawienie się Jego łaski pośród nas, Jego wierności Jego dobrocia, abyśmy my mogli powiedzieć, Pan jest moim działem. Jest, jest tą częścią, która mi przypadła. Bóg je sam siebie dał mi jako mój dział. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim. Mam nadzieję, dobry jest Pan Dla tego, kto Mu ufa Dla duszy, która Go szuka Powstańmy proszę Panie z ufnością i z oczekiwaniem Przychodzimy do Ciebie I dziękujemy za ten poranny czas Który możemy tutaj razem spędzić Śpiewając pieśni, modląc się, rozważając Twe słowo I pragniemy, by był to czas doświadczenia Ciebie w nowy, świeży sposób Panie, ufamy, że i dzisiaj Twoja łaska jest świeża i nowa I my dzisiaj jesteśmy tutaj z różnymi potrzebami Niektórzy z nas potrzebują emocjonalnego, duchowego wsparcia Posilenia w naszych różnego rodzaju zmaganiach i decyzjach i wątpliwościach Niektórzy z nas potrzebują dotknięcia, Panie, naszych fizycznych ciał, które są chore. Potrzebujemy, Panie, Twojej mądrości, cierpliwości, przemiany naszego życia, przemiany naszych serc, abyśmy bardziej szukali tego, co w górze. Bardziej, Panie, gorliwie Tobie służyli, lepiej rozumieli, jaka jest wola Twoja i z ochotą, z radością czynili ją. Panie, potrzebujemy Twojej łaski w różnoraki, w różnoraki sposób. Tak jak też czytaliśmy w środę Ewangeliana, możemy brać, Panie, łaskę za łaskę swojej pełni, z Twojej obfitości, z tego wszystkiego, co jest w Tobie, Panie, co nie ma granic, co nie ma żadnych limitów, co się nie kończy. Pomóż każdemu z nas dzisiaj przez wiarę przystąpić do Ciebie i gorliwie szukać Ciebie, a Ty się objaw każdemu z nas w swój szczególny sposób. Prosimy, błogosław ten czas, Panie, i objawiaj się nam i pomóż nam uczcić i uwielbić Twoje święte imię. Amen.